Nie mów nikomu. To tajemnica. Glucior. 10 luty 2011. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego glucior. Dopadł mi zarazki. Tak jak podejrzewałam, się zemściły na mnie. W związku z tym smarkam niemiłosiernie. Siedzę z czerwonym kinolem i czuję się jakby normalnie cały mój mózg był w smarkach i no fajnie jest tak bardzo przyjemny stan taki, taki, takiego otumanienia lekko takiej waty cukrowej w głowie o tak takich, takich właściwie to nie wiem jakich znaczy nie szklane nie tak cukrowej waty cukrowej i odcinek będzie krótki jako, iż trochę się czuję jakby usiadł na mnie słoń. A na tym słoniu się położył hipopotam. A na tym hipopotamie, na tym hipopotamie co? Na tym hipopotamie zaczęły kopulować, kopulować, sobie mogły kopulować, hieny mogłyby kopulować, tak? A na tych hienach by stopował sobie pingwin, a na tym pingwinie siedziałoby sobie stado zarazków i patrzyło, gdzie by tu kogo dorwać i go zasmarkować. Tak. Odnośnie chien, to nie wiem, czy wiecie, że tam wśród nich rządzą samice. I taka samica alfa, to ma coś na kształt członka. Jakie coś je rośnie wygląda jakby miała dużego siurka. To jest oznaka władzy. Widzieliście hmm? takie cuda? No, to może nie wiem, jakby kobieta na przykład została szefem w jakiejś firmie, to też powinno się jej wyrastać. Albo jak, jeśli pracuje jako w takich zwodach typowo męskich, znaczy typowo męski, takich, które były do tej pory uważane jako typowo męskie. A na przykład facet, jak takie bardziej żeńskie przyjmuje, to powinien na przykład piersi urosnąć czy coś. Chociaż niekoniecznie. No bo co by na to Skwara powiedział, co nie? Który, jak wszyscy wiemy, ma cycuszki. Zresztą z tego, co wiem, to nie tylko Skwara ma cycuszki. Ha, ha, ha, Tylko, że inni podkosterzy się do tego nie przyznają. W sensie ci płci niejako męskiej. Nie, bo tak naprawdę to my nie wiemy. Nie udowodnili nigdy, że to są faceci, nie? Kobiety mogą być też przystojne, że tak powiem Także, no, nigdy nic nie wiadomo jak Samo jak się wyjeżdża gdzieś tam do tych krajów, tam nie wiem Japonia, Chiny, Tajlandia, że coś, też nigdy nie wiadomo do końca, czy to facet, czy to kobieta I dopóki nie zdejmie się, ją, że tak powiem, dolnej części garderoby, to, to lepiej nie robić sobie zbytnich nadziei Chociaż no, zresztą No, może niektórzy tak lubią, albo nie, albo gadam głupoty tak ogólnie, tak sobie myślę, no co jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle to, to nie wiem, co chciałam powiedzieć, bo ten odcinek to jest taki w ogóle, nie wiem jaki, taki se A wiem już, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego się potępia osoby, które... Mm, które nagrywają właśnie w taki luźny sposób, które potrafią się wygłupiać, które potrafią się uśmiać, które nie mówią poważnie na poważne tematy i nie rozumiem, dlaczego zazwyczaj potępiają te osoby, które... Uważają się za nie wiadomo, jak religijne i jakich ekspertów w tej sprawie. Mam tu na myśli właściwie dwa głównie podcasty. Dodam, i jeden z nich nie robi wideo, żeby było wszystko jasne. I, I tak nie kumam do końca, bo tak niby chrześcijaństwo, tolerancja i w ogóle i, i, i ten, a tu tak o. No, no a w każdym bądź razie nie wszyscy musimy się kochać. Rozumiem to. Spoko. Jakoś to tam sobie przeżyję. Nie no, śmieję się. Nie tyle przeżyję, to mnie to raczej nie bardzo obeszło. Tylko zastanowiło mnie to, dlaczego jest jakaś taka... Um, jak to się mówi? Zależność? Jakaś taka reguła się pojawiła. O! Tak. I coś jeszcze chciałabym powiedzieć. Chciałabym powiedzieć, że... Że... Że... Że, że co? A! Już wiem, przypomniałam się. Widzicie, dzisiaj mam totalną sklerozę, która albo wynika z tego, że się oziębiło i znowu jest na minusie, albo wynika z tego, iż smarki tam sobie urzędują w moim mózgu, no czy nosie, czy gdzieś tam, no nie wiem, gdzie te smarki sobie urzędują i zarazki, ale tam są królestwo otworzyły i imprezę robią, i tam tak łupią, i, i, i, i kłują, i w ogóle, no ale wracając do tematu, to ogólnie jak zauważyłam, że ludzie się nie potrafią rozstawać, że na przykład, zwłaszcza młodzi ludzie, że jest jakiś związek, jakiś związek się kończy i nie potrafią przyjść na ten do porządku dziennego, tylko się wyzywają i piszą na siebie dziwne rzeczy, i nawet jakieś prywatne zdjęcia umieszczają w internecie tej drugiej osoby i, i są takie jakieś dziwne, nie wiem. O co kaman ludzie, że łód! I co to też świadczy o nas, jeżeli ja bym się z kimś rozstała i bym zaczęła umieszczać jego prywatnym linkiem w internecie i pisać na niego jakieś paszkwile, coś tam. To co by sobie inni pomyśleli? To by inni powiedzieli, ja jaką osobą nie chcę być, bo z nią będę i się z nią rozstanę i ona mi zrobi takie kuku. No. Tak. Więc, więc, więc co? Właściwie to nie wiem, co ja chciałam przez to powiedzieć. Chyba tylko to, że takie coś mnie drażni. Tak, tak jakoś. Ja tego nie rozumiem, no. Nie, nie kumam o co kamam. Roztajmy, rozstajmy się, rozstajmy. Jest taki wyraz w ogóle roztajmy, rozstawajmy. Roz, roz, rozchodź, o, rozchodźmy się jak ludzie. Jak tacy ludzie cywilizowani, że tak powiem. Nawet zwierzątka, jeśli się rozchodzą. Chociaż czy się rozchodzą, zazwyczaj tworzą pary na całe życie, no, ale whatever chociaż nie no taki lew, na przykład jak już se użyje to tam samice brutalnie i tego i potem już ona tylko ma mu żarcie przynosić hmm, tak sobie myślę, że w Polsce to takie i tak częste jest no, też nie naprawdę dziwny odcinek chyba będzie, coś tak czuję coś tak czuję w kościach, a nie, to chyba mnie gry łapie, to nie to, pomyliłam się to czasami tak jest, nie, że człowiek tak myśli A, ale mam myśl, coś mi w głowie Już tam siedzi, siedzi, a się okazuje, że to tylko smarki siedzą I takie je wysmarkuje Człowiek i tak patrzy I no to smarki mi dzisiaj powiecie Co mi powiecie? Powiedzcie im coś mądrego Dajcie mi natchnienie A te smarki tylko patrzą złowrogo I się śmieją I, i sobie myślą To, że nas wysmarkałeś Nie znaczy, że już nas pozbyłeś I zarazki z powrotem, hops I się rozmnażają i tam nie wiem dziwne rzeczy robią no, I takie zarazki zawsze stadami chodzą, nie ma samotnych zarazek, nie ma. Bo samotna zarazka, by zarazki są zwierzątka stadne, o, tak, tak właśnie, zwierzątka stadne. Nie znacie tej starej legendy o tym, jak to zarazek był jeden i był bardzo samotny i napotkał człowieka, i w tym człowieku znalazł innego zarazka, który był trochę inny, ale on stwierdził, że nie będzie rasistą i się z tym zarazkiem spoufali. I mimo, iż jeden zarazek był dobry, drugi był zły, to stworzyli wspaniały związek, który załatwował nowymi zarazkami. a Ludzie się starali je gnębić, niszczyć i w ogóle wynaleźli jakieś dziwne rzeczy, które nazwali lekami. Ale zarazki się nie poddały, chciały walczyć o swoją miłość i o swój swoje rozmnażanie się o swój ród, więc one i też mutowały, takich terminatorów sobie wydały i ci terminatorzy są zawsze silniejsi niż te nasze leki. I co my nie wynajdziemy jakiegoś leku, to te terminatory wyciągają bazuki i No Niestety, a może stety. A my pięknie nazywamy różne zarazki, nazywamy je świńskimi, krowimi, ptasimi i w ogóle... Chociaż nie wiem, dlaczego akurat uparliśmy się na zwierzątka, bo to takie, takie dziwne, nie? To może jest tak, że na przykład zarazki sobie myślą, dzielą nas na... Na co? Na co nas mogą dzielić? Na człowieki? Jakie człowieki? Nie, teraz znowu bradzę. Ale widzicie, co zarazki robią z człowieka? To smarki potrafią zrobić człowieka, jak potrafią smarki mózg odsmarkować. Jaki ten mózg jest wtedy odsmarkowany, tak? Tak właśnie. Smarki powodują, że człowiek zastrzega świat inaczej. Smarki powodują, że człowiek jest takim jakby w takiej bańce mydlanej i mu wszystko zwisa. Normalnie ma wszystko w dupie wtedy. No serio, mniej się przejmuje, niech rzeczy do niego dochodzi. A jak już ma gorączkę, takie piękne rzeczy potrafi stworzyć. No. Takie ma nawet wizje czasami. Więc smarki, smarko-zarazki, zarazko-smarki i zarazko-zarazko-zarazki. Tak, piękna nazwa. Potrafią być dobre w jakimś stopniu. I takie zarazki sobie myślą, człowieku, za dużo pracujesz, przemęczasz się, więc my cię tutaj zaatakujemy i wtedy sobie pójdziesz na zwolnienie i sobie odpoczniesz. Trochę tam powalczymy z tobą w ogóle, żebyś miał za różowo, ale będzie fajnie. Tylko, że zarazki nie biorą innego pod uwagę, że czasami się nie da. Nie da się odpocząć. I my ludzie, my człowieki jesteśmy takie niedobre, wstrętne i okropne, że do pracy chodzimy i na te zwolnienia nie chcemy chodzić. I one się jeszcze bardziej potem mszczą na nas. Więc później jak nas sieknie, no to już tak sieknie, porządnie. No. Tak. Więc zarazki niejako mają jakąś taką dobrą funkcję. Mówią organizm, bo organizm nasz tak walczy. Bo oni mają te takie terminatorki. My mamy te leki. Ale mamy też takie, jakby to nazwać, takie, takie, takie godzille i takie mm, kingkongi, które tam bój toczą i cyklopów i tam innych takich. I one te bój z tymi Terminatorami toczą. Ale te, te nasze takie te legiony czasami też, jak za bardzo się człowiek tak w... w zużyje o, że tak powiem, to one się robi też słabsze. I wtedy zarazki sobie myślą, dobra, taki terminatorek, to ja im dowalę, trochę się tam z wami poufalam, tak, zgwałcę wasze gorylice i głodzile i te inne takie, trochę tam poniszczę, popalę, ale później, wtedy w odpocznie organizm, znaczy nasz, tak, I, i wtedy się odrodzi silniejszy. No nie zawsze się tak dobrze to kończy, bo czasami determinatorki się za bardzo rozkręcają i przesadzają. Lub człowieki, że tak powiem, ym, nie spełniają swojej roli i nie dostrzegają tej dobrej woli tych zarazków. I robią błąd. I dalej brną, i dalej brną. Aż w końcu. Aż w końcu już tylko przychodzą robalki i zżerają to, co zostało pod ziemią. No. Piękna wizja, prawdaż? Też tak myślę. Swoją drogą to sobie myślę, znowu sobie myślę, widzicie, co smarki robią z człowieka, ja zaczynam myśleć, to myślę często. Więc smarki są pożyteczne. Tak, więc sobie myślę, że ja to bym chciała, jeżeli już kiedyś coś, to żeby mnie spalili. I wtedy ten proszek, mam sobie do czego chcą. Nie wiem, czy chcę zrobić tam, czy chcę go wciągnąć, czy chcę do zupy dodać, czy spuścić w kiblu, nieważne. W każdym bądź razie jest to oszczędność miejsca i w ogóle fajnie jest jak są te takie cmentarze, gdzie jest tylko tabliczka i jeździ pan z kosiarką, to wszystko kosi ja nie pomniki i tam inne takie no ale w Polsce niestety jeszcze taki mody mody, właściwie to nie mody praktycznego sposobu nie ma, znaczy jest, ale mało tak no bo z prochu powstałeś w proch się obrócisz, a nie, że z prochu powstałeś, później cię zeżerą robale i zostanie z ciebie na żarty robal chociaż jakby został do mnie na żarty robal to by świadczył o tym, że w jakiś sposób reinkarnacja tam jednak jest, nie? bo taki robal z jakiegoś mojego zarazka i ten mój zarazek będący kiedyś częścią mnie będzie teraz częścią tego robala i ta rzżdżownica czy co tam innego czy karaluch, nie na no, karaluchy chyba nie no ale no nieważne, jakiś tam robal będzie sobie ze mną chodził w środku i ja będę sobie żyć jako robal więc niejako wszyscy i tak będziemy kiedyś robalami chyba, że ktoś nas zada zupy no to wtedy będziemy częścią tego, co nas zjadł. A w ogóle w tych takich niektórych plemionach to tak jest, że oni zjada zjadają tych zmarłych i że niby ich mądrość, energii coś tam przyjmują. Ale nie wolno iść za dużo człowieczego mięsa, bo, bo co? Bo to jakąś tam chorobę powoduje nieuleczalną. Zapomniałam jaką. Ale powoduje. Więc wiecie, to nie jest tak fajnie. Nie jedźcie za dużo innych człowieków. To się może dla was już skończyć. No właśnie. <słuch> tak, no... W każdym bądź razie smarki może nie są takie złe, jak by na to spojrzeć. Aczkolwiek zużywanie chusteczek jest trochę bez sensu, no bo tych chusteczek już na przykład w dniu dzisiejszym zużyłam bodajże trzy paczki. Więc ile to poszło na marnotrawstwo tego, papieru, Ile drzewek i w ogóle. Ale smarkanie w rękach też nie bardzo, bo to takie niby niehigieniczne, jakby tam ludzie patrzyli, nie? Więc w jakiś inny sposób trzeba wymyśleć. Tylko nie wiem właśnie jaki. Jakieś takie sączki by można było wkładać do nosa, albo jakieś tamponiki czy coś, czy tam jakoś to odsysać, no nie wiem, czy zaptać całkiem ten nos, czy albo na przykład, żeby to uszami gdzieś jakoś uchodziło, albo innym otworem, no nie wiem. W każdym bądź razie coś by trzeba było też z tym wymyśleć, żeby tak nie zużywać tych chusteczek, nie? Także no. widzicie, smarki znowu mają pożyteczną funkcję. Doprowadzenie do tego człowieka zaczyna się zastanawiać nad tym, jak ratować drzewa. O, widzicie? Tak. To nie jest wcale taki głupie, jak się nad tym zastanowić, tak sobie myślę, przynajmniej. Czy mam gorączkę, to nie wiem, aczkolwiek kupimy w kościach, więc podejrzewam, że moje zarazki są odmiany grupowej. tak. I co jest najzabawniejsze? jest najzabawniejszej historii zazwyczaj choroba na sobie wtedy, kiedy mamy mieć wolne, czyli w moim przypadku wtedy, kiedy już lada mama zacznie się weekend, lub na przykład jest jakiś urlop czy coś. A z czego to wynika? Z tego, że jak pracujemy, no to przecież nie możemy iść na urlop. Nie, nie możemy iść na L4. Nie. Musimy pracować, bo to, bo tamto, bo siamto trzeba dokończyć. A kiedy wiemy już, że będziemy mieć wolny, to organik się rozpręża i mówi, o, no to sobie pochoruję, bo teraz mogę, bo nie trzeba iść do pracy. No. I to też trzeba o tym jakoś tam to... Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś to wyczaję. Coś z tym zrobię. Albo mniej pracować, albo się mniej stresować, albo coś... No więc suma sumarum smarki są pożyteczne, więc ten odcinek dedykuję smarkom i glutom i gilkom i zarazkom i terminatoro zarazkom oraz oddziałom, które w moim organizmie się bronią przed terminatorami i, i świnki i ptaszki i krówki i te inne takie, które się przyczyniły do tego, iż smarki, zarazki i inne bakterie są tak sławne. Tak, to by było na tyle myślę dzisiaj. Teraz, wybaczcie, ale muszę się, że tak powiem, odsmarknąć i przemyśleć swoje postępowanie, które, jak wiecie, jest niestosowne do tego, ile mam lat. Jak ja śmiem was w ogóle obarczać takimi głupimi odcinkami. Ale skoro są takie głupie, to dlaczego, drogi słuchaczu, słuchasz aż do końca? Ha, ha. Nie zapominaj oczywiście o tym, że na tobą władzę, no, ale to już tak pomijając. Zastanów się, dlaczego słuchasz do końca? Odpowiedź jest gdzieś tam. The truth is over there. Oh, ity go home. Tak. Więc, więc. Smarki mówią papi.